Pod namiotem słowa. Cyperiana Kamila Norwida Do Najświętszej Panny Marii Litania O, jakże życia niemowlęctwo długie, Gdzie udział matki zerwany. Czymże uczuć niemowlęctwo drugie bez dobrej rady siostrzanej? Czym przepaść czasu bez epoki działu? Myśl skończonemu niedostępna ciału? Zegar bez godzin, co do serca biją, jakoby nucąc, nie jesteście sami. Czym ja bez nie ja o Święta Maryjo, módl się za nami. On, który jeden jest, taki szeroki, taki bezdenny naokoło człowieka, taki straszliwy i tak wszystko Oki, że gdyby lekka przynajmniej powieka te przesłoniła nam światłości przepaść, byłoby łacniej stać, podobniej nie paść, serdeczniej westchnąć, prosić mniej straszliwie, więc aż rozrzewnił się miłością wielką i... Pośrednictwa cud między cudami stał się, O święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Jako więc lilii panieństwo strzeliste, Podziwia potem syn i błogosławi, że takie proste i ładne i czyste. Tak pierwej ojciec swym aniołem jawi błogosławieństwo panience ubogiej i proroczymi nawiane skrzydłami uiszcza ziarno, aż czasów odłogi westchnęły kwiatem. Panno nad pannami, módl się za nami.